W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Przyjdźmy. Bądź ochla Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj nie odpuść nam nasze winy jak naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Złego. Matko Słowa Bożego, święty Hieronimie, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam bardzo serdecznie po dłuższej przerwie i przechodzimy wreszcie do tej partii Biblii, do tych ksiąg, które są wyznaczone programem na ten, na ten rok w Państwa tutaj spotkaniach, a mianowicie do Księgi Kronik oraz Ksiąg Ezdrasza i Nechemiasza. I trzeba powiedzieć, że do tej, do tej partii ksiąg biblijnych w jej lekturze i omawianiu naprawdę dochodzą najbardziej wytrwali czytelnicy Biblii, bo są to księgi trudne do czytania z wielu względów, chociażby przede wszystkim długość tych ksiąg. Myślę tutaj o pierwszej i drugiej Księdze Kronik, ze względu na długość dzieła, ale także na powtórzenie Księga Kronik, poczynając od historii Dawida, w wielu miejscach z, z, zawiera powtórzenie, te same relacje, czasami przejęte bardzo dosłownie, bardzo dokładnie z ksiąg samuelowych, czy później odnośnie do Dawida, czy pozostałych królów judzkich z ksiąg królewskich. Murząca lektura, czasami tak może się wydawać, możemy odnosić takie wrażenie, że jest to nużąca lektura, chociażby z tego względu, że bardzo trudny w lekturze jest początek. Pierwszych dziewięć rozdziałów to genealogia, czyli lista imion. W sumie, kiedy ksiądz zadaje pokutę, zadanie, zadanie takiej właśnie pokuty, przeczytania pierwszych dziewięciu rozdziałów pierwszej Księgi Kronik może się okazać jedną z najcięższych pokut w życiu. Tak, ale my w końcu do tego dzieła przechodzimy. Mianem dzieła kronikarskiego zwykło określać się pierwszą, drugą Księgę Kronik oraz Księgi Esdrasza i Nechemiasza. Z tym, że ostatnia tendencja jednak wskazuje na rozdzielenie, że czym, inne są, czym innym są księgi kronik, innym gatunkiem literackim, inną, inną księgą, a, czym inno, a także do innego bloku należy zaliczyć księgi Esdrasza i Nehemiasza. Z tym, że w tym naszym programie jak najbardziej pozostaniemy przy omówieniu tych trzech czy czterech ksiąg, mówię trzech z tego względu, że pierwotnie księga Kronik stanowiła całość w, w, w oryginalnie. Dopiero później została podzielona na pierwszą i drugą księgę. Rzecz, podobnie rzecz się miała z, księgą, z księgami Samuela czy z księgami królewskimi. Więc na tym spotkaniu i powie, po kolejnym i następnych Teraz skupimy się na księdze Kronik. Podział tych ksiąg, podział treści księgi Kronik jest bardzo wyraźny. I to szczerze mówiąc rzadko się zdarza tak usystematyzowany podział, jak właśnie w przypadku tego dzieła kronikarskiego. Pierwszych dziewięć rozdziałów, tak jak powiedziałem, to genealogie. Genealogie o tym będziemy mówili sobie na następnym spotkaniu, czyli za tydzień, to jest historia opowiedziana poprzez imiona. Imiona poczynając od Adama. Historia, która zmierza ku historii Izraela. A więc z bardzo, szerokiego, z bardzo szeroko zarysowanego tła następuje zawężenie do historii Izraela i to... Autor Ksiąg Kronik przechodzi od razu do Złotego Wieku. Tak można powiedzieć na podstawie Ksiąg Kronik, do Złotego Wieku historii Izraela, a więc do panowania króla Dawida. I ta historia jest z kolei opowiedziana od rozdziału X do końca pierwszej księgi królewskiej, czyli do rozdziału XXIX. Następnie druga, druga księga Kronik opowiada o panowaniu króla Salomona, to pierwszych dziewięć rozdziałów, a następnie od rozdziału dziesiątego do, do końca, do rozdziału trzydziestego szóstego jest opowiedziana historia królów judzkich. I tu zwracam uwagę, chociaż to zapewne jest już znane z lektury ksiąg Kronik, że zainteresowaniem autora tego dzieła, zainteresowanie tego, autora tego dzieła skupia się tylko i wyłącznie na władcach Królestwa Północnego. Dlaczego tak jest to w dalszej przepraszam południowego na, na władca Królestwa Południowego, czyli, czyli Królów panujących w Jerozolimie z całkowitym pominięciem historii królów? panujących na północy, aczkolwiek oczywiście autor biblijny jest też zainteresowany całym Izraelem. W wydaniach <coughs> zwykło się właśnie łączyć księgi Kronik z historią Ezdrasza, z księgami Ezdrasza i Nechemiasza, a to z tego względu, że zakończenie drugiej Księgi Królewskiej jest, pow, przepraszam, kronik, drugiej księgi kronik, jest powtórzone na początku księgi Ezdrasza. I to by wydawało nam się, że te księgi stanowią właśnie całość i są takim naturalnym, płynnym przejściem, połączeniem pomiędzy jedną a drugą. Jaka jest nazwa? Te księgi nazywamy księgami kronik. Nazwa wywodzi się od stwierdzenia świętego Hieronima, który te księgi nazywa Chronicon totius Divinae Historie, czyli kronika całej boskiej czy świętej historii. Proszę zobaczyć, proszę zwrócić uwagę, święty Hieronim żyje na przełomie IV i V wieku, i dopiero wtedy pojawia się to taka nazwa. Jaka jest więc oryginalna nazwa? Jak, <coughs> Jaka nazwa funkcjonowała przed yy, Hieronimem? Bo rzeczywiście od Hieronima te księgie, tytuł tej, ty, tych ksiąg przyjęto zgodnie jako kroniki. Otóż hebrajska nazwa tych ksiąg brzmi Divre Hayamim, i to liczba mnoga od rzeczownika Dawar, czyli słowo, rzecz, wydarzenie. Jam to również liczba mnoga od rzeczownika jom, czyli dzień. A zatem słowo, dni, czy też wydarzenia, sprawy, można by było powiedzieć także dzieje dni. I rzecz ciekawa, że takie wyrażenie, divrem hayamim, występuje w Biblii i to nie w księgach kronik, ale także i poza nimi. Na przykład w pierwszej księdze królewskiej, rozdział 14. rozdział 14, werset 19, czytamy Pozostałe zaś dzieje Jeroboama, jak, je, jak toczył wojnę, jak królował, opisane są w księdze kronik królów Izraela. Z tym, że o datacji sobie powiemy dokładnie, też dokładnie w dalszej części dzisiejszego spotkania. To stwierdzenie, księdze Kronik, tak zostało ono przetłumaczone, nie może się odnosić do księgi, ksiąg Kronik, którymi się zajmujemy teraz, z tego względu, że księgi Kronik, są to dzieło jest dużo późniejsze niż historia deuteronomistyczna, niż pierwsza księga królewska. Podobnie czytamy także w XIV rozdziale tej samej księgi, w wersecie 29. A czyż pozostałe dzieje Roboama i wszystko, co zdziałał, nie są opisane w księdze kronik królów Judy? Ponadto takie wyrażenie występuje w księdze Estery w rozdziale 10, w wersecie 2. A wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy i opis wielkości Mardocheusza, którego król uczynił wielkim, czyż te sprawy nie są zapisane w księdze kronik królów Medów i Persów. Zwróćmy uwagę, w poprzednich dwóch przykładach odnosiło się, było to, była to księga kronik królów Judy. Tu mamy taką księgę dotyczącą królów Medów i Persów. Oraz jeszcze dla przykładu w samej Księdze Kronik, pierwsza Księga Kronik, rozdział 27, werset 24. Pierwsza Kronik. Joab Selserui zaczął obliczać, ale nie dokończył, gdyż za to spadł gniew na Izraela i nie umieszczono tej liczby w spisie w kronikach króla Dawida. I jeszcze dwa interesujące przykłady, Jeż ponownie z Księgi Estery, drugi rozdział, werset dwudziesty trzeci. Sprawa została wyśledzona i udowodniona, powieszono więc obu na drzewie, a zapisano to w księdze Kronik w obecności króla. I Nechemiarz 1223. 23 Synowie lewiego. Ja przepraszam, coś tu nie. Tu nie, nie. Synowie Lewiego, głowy ich rodów, zostali spisani w kronice i to do dni Johanana, syna al -Yashiba. Widzimy więc, że takie określenie divre hayamim, które zgodnie przynajmniej tutaj w Biblii Tysiąclecia jest tłumaczone jako kroniki, to rzeczywiście opis wydarzeń przeszłych lub teraźniejszych, związanych z królami bądź z wydarzeniami na dworze królewskim. Musiało to być jakieś ogólne stwierdzenie y, dotyczące tego typu relacji, tego typu, tego typu dzieła. Księgi Kronik. Czym są Kronik? Jak, czym jest Kronika? Bo od tego należałoby y, zacząć w ogóle rozważanie y, na temat y, Ksiąg Kronik. Jak, czym jest Kronika jako gatunek literacki? Bez wątpienia należy do historii. Z tym, że dzieł o charakterze historycznym mamy dużo. Pamiętniki, może ktoś z Państwa pisze, też są wspomnieniami, też są dziełem y, historycznym, bardziej skoncentrowanym na swoim życiu osobistym, ale często ktoś, właśnie opisując wydarzenia ze swojego życia, nierzadko dzień po dniu, przedstawia, prawda, robi odniesienie do ogólnie, do jakiegoś ważnego wydarzenia politycznego, społecznego, kulturowego. Ojcem historii, jak wiadomo, jest Herodot, grecki pisarz. Żyjący w V wieku, w Złotym wieku, literatury greckiej, kiedy właśnie pisze, tworzy i Herodot, ale także i tragicy greccy, Aeschylos, Sofokles, Eurypides, kiedy także są znaczący tak wielcy filozofowie jak Sokrates czy Platon. Z tym, że właśnie dzieje Herodota dokładnie historię. Nie nazywamy swego rodzaju kroniką. Otóż kronika to ciągły rejestr wydarzeń w oparciu o jakieś źródła. To jest ogólna definicja, powiedzmy zaczerpnięta ze słownika literackiego i księgi kronik dokładnie przylegają do tej definicji. Rzeczywiście stanowią one ciągły rejestr wydarzeń, poczynając od Dawida, jeżeli uwzględnimy teksty narracyjne, do upadku Królestwa Południowego. Całość kończy się edyktem Cyrusa, a ten rejestr wydarzeń powstaje w oparciu o jakieś źródła. To... Nazwa hebrajska, Divre sprawa dzie Sprawy, Dzieje, Dni, czyli jakieś wydarzenia, stąd kronika. Natomiast <coughs> grecki tłumacz tego dzieła yy, przed, zatytułował je ta Paraleipomena, to znaczy rzeczy, w domyśle rzeczy że opuszczone czyli to, co jest opuszczone. W domyśle, w odniesieniu do ksiąg historycznych, ksiąg Samuela i, i ksiąg królewskich, a więc do historii deuteronomistycznej. Owszem, w księgach kronik znajdziemy wiele rzeczy z historii Dawida czy pozostałych królów, które nie są wspomniane, tych księgach historycznych, księgach Samuela czy Królewskich, ale właśnie skoro opuszczone, to tytułby, taki tytuł, ta Pomena, by sugerował, że autor biblijny koncentruje się przede wszystkim na tym właśnie, co zostaje opuszczone. A wcale tak nie jest. Mało tego, autor księgi Kronik, bardzo, nie, może nie, nie bardzo wiele, ale niektóre wydarzenia, które są przedstawione w księgach Samuela czy Królewskich, opuszcza Miejsce w kanonie, bo to również jest istotna sprawa My księgi kronik, chociażby już samej nazwy kronika, zaliczamy do ksiąg historycznych I są one umieszczone w kanonie Biblii chrześcijańskiej po Księgach Królewskich, a przed Księgą Ezdrasza. Powód bardzo prosty, powtórzenia wobec historii deuteronomistycznej oraz zakończenie księgi, drugiej Księgi Kronik tekstem edyktu Cyrusa, który rozpoczyna następną Księgę, czyli Księgę Ezdrasza. Natomiast w Biblii Hebrajskiej to jest ostatnia Księga Starego Testamentu. Przypomnę ten ogólny podział, prawo prorocy pisma, skoro jest to ostatnia księga Starego Testamentu, Biblii hebrajskiej, może to bardziej poprawnie właśnie, to należałoby tak powiedzieć, ostatnia księga Biblii hebrajskiej, czyli zaliczana jest do pism, a więc ksiąg o charakterze mądrościowym, takich jak na przykład księga psalmów, chioba przysłów, pięć, księgi pięciu Megilot, czyli pieśni nad pieśniami, Kocheleta, Estery, Lamentacji, czy Rut, i w końcu także Ezdrasza i Nehemiasza i cały ten zbiór pism kończy księga, księga Kronik. A zatem według Biblii hebrajskiej, w księgach kronik ma charakter dydaktyczny, a nie historyczny, jak na przykład mamy to w przypadku ksiąg Jozułego, sędziów czy Samuela Królewskich. W niektórych kodeksach, m.in. w kodeksie z Aleppo, to jeden z podstawowych manuskryptów Biblii Hebrajskiej, jak i również w kodeksie leningradzkim, księga kronik znajdowała się na początku zbioru pism, czyli otwierała ten, tę część Biblii Hebrajskiej. Ale proszę zobaczyć, jeżeli co jest zgodnie, jeżeli w przypadku tradycji hebrajskiej, judaistycznej, jeżeli ta księga kończy całą Biblię hebrajską, to jest to bardzo poważne zamierzenie. Na koniec Biblii zostaje jeszcze raz, w ostatniej księdze, zostaje jeszcze raz opowiedziana historia od samego początku, od Adama, to jest pierwsze słowo tej księgi. Co prawda kończy się ostatnimi wydarzeniami to jest upadek Królestwa Południowego, ale ostatnim słowem tej księgi, co jest edykt Cyrusa, który uwalnia Żydów z niewoli babilońskiej. Pod względem mądrościowym, skoro historia jest nauczycielką życia, to jakie ma to przesłanie? Otóż bez względu na to, w jakiej sytuacji znajdzie się naród, żydowski, wspólnota ludu wybranego, to księga, cała Biblia hebrajska stawia jakby sprawę otwartą, a niech idzie. Bóg Jego będzie z Nim, a niech idzie. Czyli po prostu, bez względu na, jak, na trudnej sytuacji, księga Kronik zapowiada wolność dla ludu wybranego. To jest ostatnie słowo Biblii hebrajskiej. Proszę zobaczyć, że w podobny sposób, czyli Księga Kronik zapewnia, że Bóg jest ze swoim ludem. Proszę zobaczyć, że w podobny sposób kończy się Nowy Testament. Ostatnie zdanie, ostatni werset Apokalipsy to łaska Pana naszego ze, ze wszystkimi. I to... I to zapewnienie jest potwierdzone. Amen. Przyjdź Panie Jezu. Więc mamy tutaj zadziwiającą zgodność i to jest bez wątpienia dowód na natchnienie Pisma Świętego, że obie części Biblii kończą się z podobnym przesłaniem. Jaki jest cel ksiąg pierwszej i drugiej księgi Kronik. Badacze tych ksiąg wyróżniali, starali się bardziej koncentrować na pewnym aspekcie, próbując wychwycić jeden zasadniczy temat, wokół którego niczym jak spirala obraca się, obraca się każdy kolejny rozdział, każdy kolejny tekst. I z, takimi, z takich tematów można wymienić kilka. Wśród, nie mówię teraz, znaczy mówię teraz bardziej o pracach egzegetów. Niektórzy twierdzą, że cała Księga Kronik jest skoncentrowana wokół Jerozolimy, Jerozolimy jako jedy, jedynym miejscu kultu. Z kolei inni uczeni idą w tę stronę, że osią, myślą wiodącą jest dynastia Dawidowa, prawda? Dlatego zostaje pominięta, zostaje, zostają pominięte dynastie północne, ponieważ one są nielegalne. Inni z kolei właśnie w odniesieniu do tytułu czy całej tradycji hebrajskiej również i greckiej stwierdzają, że jest to historia pisana na nowo. Historia całego Izraela z uwzględnieniem przede wszystkim rzeczywistości historycznej i kultowej. Że Izrael to wspólnota etniczna i o tym by mówi, mówiły, o to by dowodziły, wykazywały, wykazywałoby pierwszych dziewięć rozdziałów, genealogię i wspólnota religijna. To pozostała część tej księgi. Czy też inne spostrzeżenie, bo tutaj byłoby w stronę Izraela, historia pisana na nowo, ale ze względu na nowe okoliczności, w jakiej się znalazł lud wybrany, a mianowicie sytuacja po powrocie. Izrael z powrotem próbuje stworzyć całość, zarówno z tą grupą, która w Księdze Kronik jest określona jako gola, czyli ci wygnańcy, ci, którzy powracają z niewoli babinońskiej i stworzyć jedność z tymi, którzy jednak przecież pozostali na terenach Judy po najeździe na Jerozolimę, po inwazji króla babinońskiego. I tutaj no, może przytoczę pewien fragment z komentarza, jaki, jest, jaki został napisany księ przez księdza profesora Troninę do ksiąg Kronik. Autora dzieła kronikarskiego nie interesują same początki Izraela, ani jego kręte drogi. Skupia się on na tym, okre na tym okresie jego dzieł, dziejów, w którym dynastia Salomona, dynastia Dawida, była znakiem jedności ludu Bożego. Podkreśla więc nade wszystko wydarzenia religijne, w których wyraża się więź pomiędzy ludem a jego Bogiem. Jahwe jest jedynym Bogiem, stwórcą wszystkiego, ale jednak w szczególny sposób wybrał Izraela. Jest to więź wzajemna, Lud służy Bogu, a on służy, a On strzeże ludu i prowadzi go. To wzajemne przymierze wyraża się w przykazaniach prawa i w składaniu ofiar przepisanych przez Mojżesza. Miejsce kultu i jego organizację ustalił Dawid, a Solomon dopełnił jego zamysłów. Czasy Dawida i Salomona są więc okresem stworzenia i utrwalenia Istotnych wiążąc, instytucji wiążących dla lutu i króla. Można więc, właśnie tak jak to określiłem wcześniej, pokazać, że dla, ta historia, na nowo pokazana, chce pokazać, że to inicjatywa odnośnie kultu królów Dawida i Salomona, jest najważniejszą, najważniejszym zadaniem dla króla. I przez to się tworzy. Nowa epoka, Złoty Wiek. Cechy ksiąg Kronik. To, co jest widoczne w tej księdze, to natychmiastowa odpłata. Mianowicie, gdy jest dobrze, Bóg od razu nagradza. Gdy pojawia się zło, Bóg karze. Takie rozumienie udzielenia Bożego błogosławieństwa bądź nałożenia kary objawu gniewu Bożego jest zgoła przeciwne do historii deuteronomistycznej. Przeczytajmy na przykład z pierwszej Księgi Królewskiej rozdział 21 wersety. 28-21. Pierwsza księga królewska. Królewska, królewska. Chodzi mi właśnie o przeciwstawienie teologii, teologii ksiąg deuteronomistycznych. 21-28. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza Stijżbe. Zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede mną, dlatego że upokorzył się przede mną, nie sprowadza niedoli za jego życia. niedole sprowadza na jego ród za życia jego syna, a więc kara jest odłożona. Czy inny przykład z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 23, wersety 26 i następny. Druga Księga Królewska, 23, 26 i następny. Jednakże pan nie zaniechał żaru wielkiego gniewu. Gniew ten zapłonął przeciw Judzie za wszystkie zniewagi, które mu wyrządził Manases. I pan powiedział: Nawet Judę odtrącę od oblicza mego, tak jak otrąciłem Izraela. Odrzucę to miasto które wybrałem, Jeruzalem i świątynię, o której powiedziałem, tam będzie moje imię. Z tym, że ta zapowiedź jest wypowiedziana w czasach proroka Ozjasza, a więc jeszcze pod koniec VII wieku, a więc na kilkadziesięcioleci przed ostatecznym upadkiem Królestwa Południowego. W Księdze Kronik natomiast król grzeszy i od razu, przykładowo król grzeszy i od razu no, dotyka kara Kapłan Ozjasz składa ofiarę, czego nie powinien um, uczynić i kończy się dla nie, to dla niego tak, że od razu zostaje pokryty trądem. Jeżeli chodzi o gniew, też chciałbym, żebyśmy poświęcili jedno spotkanie, czy przynajmniej część spotkania, jaka jest teologia gniewu w księgach Kronik. Drugą bardzo istotną cechą wyróżniającą księgi Kronik to przywiązanie do ziemi. Autor tego dzieła, korzysta z różnych źródeł, także i źródeł biblijnych. Tylko w przypadku Księgi Pięcioksięgu oraz Księgi Jozułego korzysta odnośnie genealogii, by odtworzyć właśnie ten szereg imion. Natomiast całkowicie pomija historie związane z wyjściem z Ziemi Obiecanej. Dlatego na przykład nie ma żadnego odniesienia do tego, że Jakub poszedł do Haranu, że Jakub, wcześniej Józef, prawda, udali się do Egiptu. W ogóle w tych księga, księgach nie ma żadnego odniesienia do wyjścia z Egiptu, a więc do odniesienia do najważniejszego wydarzenia w Starym Testamencie. Jakbyśmy czytali, znali Stary Testament tylko na podstawie ksiąg, ksiąg kronik, to do czasów właśnie niewoli babilońskiej moglibyśmy odnieść wrażenie, że Izraelici w ogóle nie opuścili Ziemi Obiecanej. Cały czas w niej przebywali. Co oczywiście wiemy, że było zupełnie inaczej. I wiele ksiąg, księgi prorockie, praktycznie każda księga prorocka, również psalmy, robią bardzo liczne odniesienia do y, historii wyjścia. Księga Ozeasza, na przykład druga, drugi rozdział Księgi Ozeasza, to zapowiedź, że Bóg ponownie wyprowadzi Izraela na pustynię, by naród wreszcie się w pełni zwrócił do niego, tak jak to było w tamtym okresie. Tu takich wzmianek zupełnie nie ma, a zatem więź z ziemią według księgi Kronik jest nieprzerwana. Izraelici cały czas są w tym miejscu. Myślę, że oprócz religijnego aspektu ma to także wymiar polityczny. Księga ta powstaje w czasach, w schyłkowych czasach perskich i to jak księga, właśnie ta historia pisana na nowo, ta księga chciała uwiarygodnić pobyt Izraelitów w, na swojej ziemi, w tej perskiej prowincji Jehud. Kolejną cechą yy, dzieła kronikarskiego jest rola i prymat władców oczywiście władców panujących w Jerozolimie zwłaszcza Dawida i także Salomona ale Dawid staje się idealnym władcą podobnie przypomnę było w historii deuteronomistycznej przeczytajmy z drugiej księgi kronik rozdział 13 werset 5 Druga Księga Kronik, werset 5, rozdział 13, werset 5: Czyż nie wiecie, że Pan Bóg Izraela dał panowanie nad Izraelem i to na wieki Dawidowi, jemu i jego potomkom, na mocy nierozerwalnego przymierza? Więc tutaj, prawda? Ta dynastia Dawidowa jest utwierdzona na wieki i to jest wyraźne odniesienie do proroctwa mesjańskiego z drugiej Księgi Samuela, rozdział siódmy, gdy Bóg przez proroka Natana zapowiada Dawidowi wieczne panowanie. Z tym, że dla, tak jak mówiłem, dla autora Księgi Kronik, liczy się tylko dynastia Dawidowa. Dynastie północne są nielegalne, ponieważ, i to jest rzecz interesująca, tutaj jak to jest ukazane w księdze kronik, stanowią one bunt zarówno wobec Boga, jak i bunt wobec człowieka, wobec Dawida. A więc dynastie, te utworzenie państwa północnego jest wykroczeniem przeciw Panu Bogu, ale, czyli to aspekt religijny, jak również rebelią polityczną. Kolejny aspekt, kolejna, kolejna cecha te, tych ksiąg to jedność całego Izraela. Ponieważ pomimo tego, że autor koncentruje się na tym południowym królestwie, to jednak ma świadomość, że przecież jest wspólnota, która zamieszkiwała część północną Izraela. W tym kontekście przeczytajmy z drugiej księgi Królews Kronik, druga księga Kronik rozdział 12, werset 16. Potem spoczął Roboam ze swymi przodkami i został pochowany w mieście Dawidowym. A syn jego, Abiasz, został w jego miejsce królem. A Przepraszam, nie, 16, tylko 6. 12, sześć. Druga księga, Kronik, 12, 6. Upogorzyli się wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli, Sprawiedliwy jest Pan, prawda? Więc takich przykładów jest więcej. Z północy, tak. to, rozróż, to rozróżnienie tu jest ważne. Juda, południe, Izrael, y, północ. Przy, jeszcze, w tym kontekście jeszcze z drugiej księgi kronik 15.9. Zebrał potem wszystkich z Judy i z Beniamina, czyli tutaj z Królestwa Południowego, oraz wszystkich z Efraima, Manassesa i Symeona, przebywających z nimi, bo oni przeszli w wielkiej liczbie z Izraela do niego, wiedząc, że ich Bóg, Jahwe, był z nim. Zatem, chociaż jest to lud buntowniczy, powstały na skutek rebelii, to Izraelici są ludem, pozostają ludem wybranym, ludem Bożym i braćmi Judy. Kolejna cecha gdzie, yy, Ksiąg Kronik to życie religijne, które wyznaczone jest przez Torę, czyli przykazania oraz przez kult. To życie religijne także wyraża się w budowie, w budowie świątyni. Tu inaczej niż w historii deuteronomistycznej, historia deuteronomistyczna, czyli druga księga Samuela ukazuje, że Dawid czyni jedynie przygotowania, próbuje za wszelką cenę rozpocząć Budowę świątyni, ale Bóg zapowiada, że tego nie uczyni, ponieważ przelał zbyt dużo krwi, że budowniczym świątyni będzie Salomon, jego następca i ten, który będzie panował pokojowo. W księdze kronik Dawid jest ukazany jako ten, który już rozpoczyna budowę świątyni, a król Salomon to dzieło kontynuuje. I Księga Kronik, to też jest też cecha, kolejna cecha w tym, w tym aspekcie, bardzo mocno zwraca uwagę na służbę, na tych, którzy pełnią różne funkcje w świątyni. Kapłanów, przede wszystkim lewitów, także i proroków. Król również ma prawo do wypełniania pewnych obowiązków w obrębie świątyni. Przykładowo Dawid i Salomon to budowniczowie, a kolejni królowie dokonują przeglądu, remontów, odnowy, jak na przykład Joasz, Joasz czy Jozjasz, czy też oczyszczenia, jak Ezechiasz. Wspomniałem tutaj właśnie o tym personelu, służbie świątynnej Lewici. To kolejna cecha. Otóż w żadnej innej księdze Starego Testamentu, nie jest tak pozytywnie i tak wyraźnie zaznaczona rola lewitów, którzy pełnią swoją funkcję o wiele lepiej niż kapłani, a nawet nad nimi wyrastają. Przeczytajmy dla przykładu z drugiej Księgi Kronik, rozdział 29-34 wersa. Za mało jednakże było kapłanów i nie zdołali obedrzeć ze skóry wszystkich ofiar całopalnych. Wsparli ich więc bracia ich, lewici, aż do zakończenia pracy, aż się kapłani oczyścili. Lewici bowiem byli gorliwsi w oczyszczaniu się niż kapłani. Czy nawet jest mowa o tym, że... Już nie tylko o większej gorliwości, ale o tym, że stają się upodobnieni w swojej funkcji w świątyni do kapłanów. Druga Księga Kronik, rozdział 5, werset 12. Wszyscy lewici śpiewający, Azaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza, grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach. Ubrani w bisior, czyli ubrani tak samo jak kapłani. Czyli rola, kap pomiędzy, czy funkcja może kapłanów, a ym, lewitów, jaką pełnili w świątyni, zostaje, różnica pomiędzy tymi funkcjami zostaje zatarta. Tak. Nie, nie. Kapłanami byli oczywiście synowie Lewiego, z tym, że poprzez Lewitów nie rozumiemy tutaj tylko pokolenie Lewiego, ale inną funkcję. Byli kapłani, pochodzący z dynastii Lewiego i Lewici, którzy byli pomocnikami kapłanów, ale także z pokolenia Lewiego. Taki, powiedzmy, odpowiednik naszego kościelnego. Ale obie grupy, kapłan Lewita, pochodzili z pokolenia Lewiego. Z tym, że część pełniła funkcję kapłańską, a inni pełnili funkcję Lewiego. To, co mamy w przypowieści o mimośrztwym Samarytaninie, że idzie kapłan, następnie przechodzi lewita. Obaj pochodzą, o, obie te grupy społeczne, czy mężczyźni, obie te, te grupy religijne, mężczyźni pełniący te obowiązki pochodzą z tego samego pokolenia. Tak. Tak, również, ale właśnie psalmy, czy tutaj ten werset, to będzie stanowiło przejście do yy, yy, kolejnej cechy tej księgi, mianowicie wszyscy lewici śpiewający. Właśnie księgi Kronik w ramach opisów kultu zwracają uwagę na śpiew, na instrumenty muzyczne, na śpiew, kiedy on jest wykonywany. Również mamy zawarte pieśni, tak jak na przykład w XVI rozdziale pierwszej Księgi Kronik, czy w XXIX rozdziale tej księgi. I po Królu, czy instytucji królewskiej, po kapłanach lewitach, także, gdzie ich funkcje są bardzo szczegółowo opisane. Jest jeszcze trzecia, to akurat ten podział jest zgodny z historią deuteronomistyczną, czy w ogóle całą tradycją biblijnego Izraela, prorocy. Z tym, że prorocy ukazani są tu też w nowy sposób. To nie tylko ci, którzy przekazują Słowo Boże, tak jak jest to w pozostałych księgach biblijnych, ale to także ci, którzy mają spisywać historię, być obecni w, przy wielkich wydarzeniach historycznych, a nawet wpływać na ich przebieg. Wyodrębniając takie cechy, Możemy zapytać, proszę zwrócić na to uwagę, o historyczność tego dzieła. Bo tak naprawdę, skoro to, są istotne, skoro to są istotne cechy, jak na przykład natychmiastowa odpłata, przywiązanie do ziemi, rola króla, życie religijne, na dobrą sprawę, to nie jest historia, tylko um, tradycji, jakiś zbiór um, przepisów religijnych, społecznych, etnicznych. Dlatego należy, mając na uwadze cechy, jakie jest przesłanie, czy co zawierają księgi kronik, zapytać się o historyczność. Że właśnie skoro kroniki, te wydarzenia dni, to jaka jest ich wymowa historyczna. I tutaj przypomnę obecność Ksiąg Kronik w kanonie Biblii Hebrajskiej, ostatnia księga, księga należąca do grupy pism, czyli jest to historia, ale historia o charakterze dydaktycznym, pouczającym. Inni uczeni mówią wprost, że jest to kościelna historia Jerozolim, że z tej wielkiej złożonej, czasami bardzo zagmatwanej historii Izraela, tu mówię już o całym narodzie, czy, królestwie, czy złożonej historii Królestwa Południowego, autor koncentruje się na historii Jerozolimy i to w obrębie tego, byśmy powiedzieli, jej świątynnego wymiaru. Bardzo dobrze to widać na przykładzie oblężenia przez króla Senna w, księdze, w drugiej Księdze Królewskiej to wydarzenie jest opisane w trzech, aż w trzech rozdziałach. Wysłanie posła, który przemawia pod murami miasta, ludziom zapowiada bardzo trudną sytuację, że jeżeli się nie poddadzą, to będą skazani na, je, na picie własnego moczu i na, i na jedzenie własnego kału, że żadne miasto czy żadne państwo, przez które przeszedł władca asyryjski nie został nie ostał się wszyscy zostali pokonani, dlaczego by zatem Jerozolima miała nie wpaść w ręce króla asyryjskiego. Później lamentacja modlitwa króla Ezechiasza. No i w końcu odwrót spowodowany z tym, że w nocą przeszedł Anioł Pański przez obóz asyryjski i padła prawie cała armia. To te długie opowiadanie, właśnie będące opowiadaniem politycznym, w Księdze Kronik, w drugiej Księdze Kronik zostaje ograniczone, streszczone, mocno skrócone streszczony do jednego rozdziału. A zatem jest, ta księga ma wartość historyczną, ale his, ośrodkiem historii jest świątynia. Inaczej patrząc na tę, na tę księgę, mówiliśmy o historii deuteronomistycznej w poprzednim, w poprzednim roku rozróżniając różne tematy. W takim wymiarze, można czyli w takim wymiarze, zestawiając księgi kronik, można powiedzieć, że jest to historiografia teocentryczna, prawda, historia deuteronomistyczna, a tutaj mamy historię czy historiografię, bo skoro są to kroniki, to bardziej historiografię teocentryczną. Takie, takie podejście reprezentuje pani profesor Sara Jafet. To obecnie jedna z większych specjalistek w badaniu dzieła kronikarskiego. Kim jest zatem kronikarz? czy tylko historykiem, jak w, przypadku, w odniesieniu do autorów deuteronomistycznych. Kronikarz jest owszem historykiem, ale teologiem, który jest zwrócony ku współczesnej wspólnocie, wspólnocie ludu, ludu wybranego. I ta historia dawna ma w nowych warunkach odnowić wiarę wśród ludu wybranego. I właśnie odnowienie wiary jest o wiele ważniejsze niż odnowienie historii, która przecież jak przez wszystkich Izraelitów, przez wszystkich y, członków wspólnoty ludu wybranego jest w jakiejś mierze znana. A zatem księga, patrząc na historyczność tych ksiąg, mamy aktualizację czy wręcz idealizację historii, idealizację, aktualizację przeszłości niż na przykład wierne przywoływanie faktów. I takie podejście do historii oczywiście różni się od naszego ujęcia. My jesteśmy przyzwyczajeni i tak jest nasze w ogóle rozumienie historii, że na przykład kronika czy inne dzieło historyczne ma nam dokładnie przedstawić dawną historię. Czyli bardziej my ma, rozum, mamy rozumienie dzieła historycznego jako podręcznik niż rzeczywiście utwór dydaktyczny, mądrościowy. Taka historyczność wyrażająca się w aktualizacji i nierzadko idealizacji dawnych wydarzeń łączy to, co było dawne z tym, co jest obecne. Na historyczność książek, kronik można patrzeć jeszcze w jeden sposób. Mianowicie od czasów Herodota, czyli od V wieku, następuje rzeczywiście rozwój historiografii, który trwa przez kolejne stulecia. Już wkrótce po Herodocie występuje Tukidydes Xenofont. I nierzadko w, w dziełach historyków pojawia się pragnienie pisania nie tylko historii swojego narodu, czy koncentracji na jakimś wydarzeniu, tak jak to, w przypadku jest, tak jak to jest w przypadku Herodota i Tukitydesa, że, w przypadku Herodota jest koncentracja na wojnach perskich, na wojnie z Persami, a w przypadku, no właściwie to, to, to kontynuacja, a w przypadku Tukidydesa na wojnie peloponeskiej, bardzo często historiografowie próbują pisać już nie dzieje swojego narodu, ale dzieje świata, dzieje całej w ogóle historii. I na przykład egipski historyk Menaton czy późniejsi historycy już związani z Babilo z, Babiloną, z Babilonią Berossos właśnie ukazują, że początki historii wywodzą się albo z Egiptu, prawda, tego kraju, którego, który reprezentują, albo z Babilonii. Kronikarz tak naprawdę czyni to samo. Jego Pierwszym jego słowem jest Adam, imię pierwszego człowieka. A więc w ten sposób pokazuje historię od pierwszego człowieka i prowadzi swoje dzieło poprzez właśnie genealogię do historii królestwa, jeszcze tego niepodzielonego, na północ i południe. Prowadzi swoją historię do monarchii Dawidowej, a później już po Salomonie koncentruje się na królestwie judzkim, a kończy prawda, na epoce perskiej, czyli to prowadza do wydarzeń sobie współczesnych. A więc pozostaje w tym przypadku księga Kronik zgodna z nurtem tej szeroko, szeroko praktykowanej historiografii. Bo przypomnijmy sobie dzieło deuteronomistyczne, rozpoczynało się, patrząc, po, jeżeli chodzi o historię, od, nie od początku, tylko od pewnego wydarzenia, mianowicie od zajęcia ziemi, prze, zajęcia ziemi obiecanej przez lud wybrany, od przejścia przez Jorta. I zamykając tę część, co do historyczności, proszę Państwa, moim takim spostrzeżeniem, Wykazując różnicę, skoro to jest historia pisana na nowo, można powiedzieć tak. Historia deutronomistyczna to historia opisująca jak było. Pokazująca i chwałę, ale i słabość Izraela. Tutaj już myślę ogólnie o całym narodzie. Ukazujące życie dobre, jak i grzech. To te księgi historyczne od Jozułego po drugą księgę królewską. Natomiast księgi Kronik pokazują historię w taki sposób, jak być powinno. Czyli tak, jak powinni żyć przodkowie. Jaką to ma wymowę? Oczywiście wiązało się to z pominięciem wielu, wielu grzesznych Wydarzeń, jak na przykład w Księgach Kronik nie ma historii Dawida, tego związku z Batrzebą. Jakie to ma odniesienie jako aktualizacja? Otóż właśnie tu jest pokazane, jak teraz wspólnota ludowybranego, oczyszczona przez niewolę, ma żyć. Źródła dla y, książek, kronik, dla dzieła kronikarskiego, bo y, przypomnę, z definicji y, księga kroniki to ciągły rejestr wydarzeń w oparciu o jakieś źródła. Że owszem, chociaż będzie rola ważna, bardzo ważną rolę będzie pełnił świadek y, tych wydarzeń, to jednak nawet jeżeli on opisuje to, co widział, to jednak będzie powinien to należy do gatunku kronik pod względem literackim przywoływać źródła. I dzieło kronikarskie spełnia ten wymóg pod względem literackim, gdyż wielokrotnie są właśnie przywoływane jakieś dzieła, które, które stanowią źródło informacji dla autora biblijnego. W pierwszym rzędzie są to oczywiście historie opowiedziane w księdze rodzaju wyjścia kapłańskiej liczb powtórzonego prawa oraz jozuego, czyli w tych pierwszych sześciu księgach biblijnych. Ale tak jak powiedziałem, autor ksiąg Kronik wykorzystuje te księgi tylko i wyłącznie dla genealogii. Nie odwołuje się właściwie do tych wyda do wydarzeń z tego okresu historii Izraela. Kolejną grupą ksiąg, z której już korzysta zupełnie szeroko, to oczywiście historia deuteronomistyczna, ale zawężona do ksiąg Samuela i do ksiąg królewskich. W praktyce wygląda tak, że pewne partie wręcz są powtórzone dosłownie i również bez wątpienia autor ksiąg Kronik Korzysta z psalmów. Tu proszę sobie zaznaczyć, psalm 89 oraz 132. Kiedyś jak Państwo będziecie ponownie czytali księgi kronik, to właśnie w trakcie lektury proszę wracajcie do tych dwóch psalmów: 89 i 132. I rzeczywiście można wiele powiązań, wiele wspólnych motywów odnaleźć. To jeżeli chodzi o źródła biblijne. Ale autor dzieła kronikarskiego nie korzysta tylko z literatury bi yy, biblijnej, lecz również z innej. I tu można wymienić trzy grupy. Do pierwszej grupy należy sześć ksiąg o charakterze ogólnym, które są tytułowane Księga Królów Izraela i Judy, tak jest na przykład w drugiej księdze Kronik 27.7, czy też Księga Kronik Judy i Izraela, druga księga Kronik 16.11, przedstawione prawda, nazwy własne. W pierwszym przypadku Izraela i Judy, w drugim Judy i Izraela. Prawdopodobnie ta sama księga z nieco zmienionym tytułem także jest przywołana w drugiej księdze Kronik 25-26. Jest też przywołana Księga Królów Izraela, druga księga Kronik 20-34, czy też Dzieje Królów Izraela. Druga księga Kronik 33, 18. Oraz komentarz, czyli po hebrajsku midrasz do księgi królów to druga księga Kronik 24-27. Rzecz znamienna, że w przywoływaniu tych ksiąg. Kronikarz nigdy nie posługuje się dwiema księgami równolegle, jako źródla, źródłami dla konkrego, konkretnego wydarzenia. Czyli byłyby to księgi o charakterze, źródła o charakterze historycznym. Do drugiej grupy ksiąg, yy, do drugiego typu źródła należy 12 ksiąg, których autorami byli prorocy. I tak na przykład mamy słowa Samuel, Samuela widzącego, słowa Natana proroka, słowa Gada widzącego, czy też innych autorów, proroków. To na co zwracałem uwagę, mówiąc o prorokach, że rolą proroków było pisanie historii. I z tej i z tych źródeł korzysta autor dzieła kronikarskiego. I wreszcie trzecie źródło. Dodatkowe księgi dokumenty, jak na przykład zarządzenie Dawida i zarządzenie jego syna Salomona. Tak jest w drugiej Księdze Kronik 35.4. Albo słowa Dawida i Asafa. Widzącego. Druga, Królews... Druga Księga Kronik 29-30, czy też Lamentacje. Druga Księga Kronik 35-25. A więc bogate rzeczywiście, yy, bogaty zbiór źródeł, to świadczy, że yy, autor Księgi Kronik korzystał z jakichś dokumentów króle... yy, królewskich i świątynnych które przetrwały do jego czasu i były zgromadzone w bibliotece. I po tym wszystkim możemy przejść na koniec do autorstwa. Proszę Państwa, do tej pory omawiając pewne księgi, zawsze niemalże, właściwie, właściwie zawsze rozpoczynaliśmy od autorstwa. Tu autor zostaje anonimowy, tak jak w przypadku większości ksiąg biblijnych, ale również pozostaje ukryty. Nie jest on tak czytelny na przykład jak, jak autorzy szkoły deuteronomistycznej. Tradycja judaistyczna sięgająca starożytności, czasów jeszcze Starego Testamentu i późniejsza, wskazywała na autora ksiąg Kronik Ezdrasza, względnie Ezdrasza i Nechemiasza, że są oni właśnie autorami pierwszej, drugiej księgi Kronik oraz Ezdrasza i i dlatego zwykło się łączyć te księgi razem i określając je jak mianem dzieła kronikarskiego. Taka w zasadzie zależność, czy takie pochodzenie jest obecnie wykluczane i to, co można wyczytać o autorze, to przede wszystkim na podstawie tych bardzo pozytywnych i charakterystycznych dla ksiąg Kronich odniesień do lewitów. Prawdopodobnie to był właśnie uczony lewita, dobrze zaznajomiony z, y, z tradycją, z kultem przede wszystkim, z religią, ale także dobrze zaznajomiony z historią. Człowiek oczytany w dziejach swojego narodu i dobrze rozumiejący, czemu mają służyć, czemu służy historia. Właśnie tak jak mówiłem po dzień dzisiejszy, że historia jest nauczycielką życia. Prawdę mówiąc, mało, nawet jeżeli o tym się pamięta, to mało kto z tego korzysta, prawda? Inne powiedzenie, że człowiek się uczy na błędach. A wcale się też człowiek nie zawsze uczy na błędach, ale właśnie to ma swoje odniesienie do historii, prawda? Tym w życiu osobistym. I autor Ksiąg Kronik, pozostający człowiekiem anonimowym, ale wyłania nam się właśnie jako. Człowiek, człowiek uczony. Ponadto język, którym się posługuje, słownictwo, wpływy języka aramejskiego, a nawet języka perskiego, pozwalają umieścić tego autora Ksiąg Kronik w czasie, mianowicie na późniejszą epokę perską ale jeszcze przed kampanią Aleksandra Wielkiego, ponieważ z kolei nie ma tu żadnego wpływu języka greckiego, ani jakichkolwiek odniesień do wydarzeń już z okresu helenistycznego. A więc księga ta powstała najpóźniej, połowie IV wieku. Właśnie wpływ języka perskiego, możemy się domyślać, że nie nastąpił, prawda, zapożyczenia z języka perskiego nie nastąpiły automatycznie, kiedy Żydzi właśnie podlegali Persom, że był to powolna, powolny wpływ. Do takich słów można na przykład zaliczyć Rzeczowniki nadana, pochwana miecz czy ganzak, skarbiec. To nie są słowa ani hebrajskie, ani aramejskie, lecz słowa pochodzenia perskiego. Ponadto jest także widoczny wpływ irańskiego dualizmu w księdze kronik. To jest widoczne przy spisie ludności, na który się pokusił, na który się odważył król Dawid. Przypomnijmy sobie to ostatnie wydarzenia z życia Dawida, jakie są opisane w drugiej księdze, Kronik, w drugiej księdze Samuela. Przypomnijmy sobie, jak, kto pobudził do tego grzechu Dawida. To jest 24 rozdział. Pierwszy werset. Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida, mówiąc idź i policz Izraela i Judę. A więc Bóg poddaje tę myśl we drugiej księgi. Samuela, poddaje tę myśl Dawidowi, pobudza go do grzechu i zaraz po tym rozpoczyna się kara. W przypadku pierwszej Księgi Kronik sytuacja wygląda inaczej. Początek XXI rozdziału. Źródłem tego grzechu jest ktoś inny. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida żeby policzył Izraela. Więc mamy już właśnie ten dualizm pomiędzy praktycznie rzadko występujący w Biblii, gdzie źródłem, na, dualizm odnośnie źródeł ludzkiego postępowania, gdzie źródłem dobra jest Bóg, a źródłem zła jest szatan. Dobrze, to na dzisiaj może na tym zakończymy na autorstwie, czyli wprowadzenie ogólne do Ksiąg Kronik. Natomiast za tydzień, bo za tydzień się spotykamy ponownie, chciałbym, żebyśmy przeszli do, już, do omówienia zarówno treściowego poszczególnych fragmentów, na przykład genealogii, jak i również do omówienia teologicznego tego dzieła. Dziękuję bardzo.